Rozdział drugi. Polowanie na Bartka. Droga do lasu. Jednym imponował odwagą, samodzielnością, zdecydowaniem. Innych przerażał bezwzględnością i brutalnością. Jakbyśmy nie patrzyli, w pierwszych ciężkich powojennych latach był postacią pierwszoplanową na Podbeskidziu. Tak profesor Jan Kantyka charakteryzował Bartka w 1984 roku w swojej książce Na tropach Bartka, Mściciela i Zemsty. Według Kantyki Henryk Flame był znany z bójnego temperamentu oraz występów na zabawach w okolicznych miejscowościach. Henryk Antoni Flame urodził się 19 stycznia 1918 roku we frysztacie na Zaolżu. Był synem Emeryka, maszynisty kolejowego i Marii, która zajmowała się domem. Rodzice wychowali go w patriotycznym i katolickim duchu. Po tym, jak za Olzie przypadło Czechosłowacji, rodzina Flamę nie chciała mieszkać poza Polską i przeprowadziła się do Czechowic. Henryk ukończył siedem klas szkoły podstawowej i czteroletnie gimnazjum. W Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku zdobył fach mechanika samolotów. Pozostał przy swojej pasji – lataniu. Jako osiemnastolatek na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego, do drugiego pułku lotniczego w Krakowie. Tam ukończył szkołę pod Chorążych i otrzymał stopień kaprala. Został zawodowym pilotem. Służył w Rakowicach pod Krakowem, gdzie w 1939 roku zastał go historyczny wrzesień. Jako pilot 123. eskadry bronił nieba nad Warszawą. Wystartował tylko raz, 1 września. Jego samolot trafili Niemcy, ale udało mu się awaryjnie wylądować. Po 17 września Flamme przedostał się na Węgry, gdzie go internowano. Jako polski żołnierz trafił do niemieckiego obozu. Jak podają materiały Urzędu Bezpieczeństwa, zgromadzone w teczkach objętych kryptonimem Wisła, Henryk Flame podał się za Niemca, dzięki czemu zwolniono go z obozu. Antoni Biegun, późniejszy podkomendny z Baraniej Góry, twierdzi z kolei, że Bartek uciekł z obozu i wrócił do kraju. Tutaj jednak groziło mu aresztowanie i wywiezienie do obozu w Niemczech. Dlatego podpisał Volkslistę. Wrócił do rodzinnych Czechowic. Znalazł zajęcie w fachu ojca i pracował jako maszynista kolejowy w parowozowni w Dziedzicach. Był tam zatrudniony do jesieni 1944 roku. Chciał jednak dalej walczyć z niemieckim okupantem. Postanowił zasilić szeregi Armii Krajowej, w której utworzył komórkę wywiadowczą HAK. Ze swoimi ludźmi zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich. Organizował sabotaż gospodarczy i pomagał więźniom uciekać z transportów. Do komórki wywiadowczej Flamego należał m.in. Franciszek Gelner, którego trzy lata później skazano na karę śmierci za działalność w eneszetowskim zgrupowaniu Bartka. Zimą 1944 roku Henryk Flamek, który w tym czasie używał jeszcze pseudonimu Grot, dostał rozkaz zniszczenia transportu na węźle kolejowym Kraków-Bogumin. Rozpalił więc w kotle dużej lokomotywy, rozpędził ją i wjechał wprost w stojący na torze niemiecki pociąg. Sam w ostatniej chwili wyskoczył z pędzącej lokomotywy. Wraki parowozów zablokowały kolejowy węzeł, co wstrzymało ruch pociągów na cztery dni. Dla zmylenia tropów i po to, by uchronić kolejarzy przed represjami ze strony Niemców, na torach rozrzucili ulotki, z których wynikało, że autorami sabotażu są Niemcy niezadowoleni z polityki III Rzeszy. Po tym wyczynie Bartek miał tylko jedną drogę ucieczki – las. W 1947 roku zeznał funkcjonariuszom UB że po ucieczce do lasu miał samodzielną grupę, która nie miała nazwy ani nie wiązała swojej działalności z żadną formacją polityczną. Wówczas poznał niejakiego Franka. Franciszka Wąsa, znanego również pod pseudonimem Barmiński, w czasie wojny był szefem Wydziału Organizacyjnego Krakowskiego Okręgu Niezależnych Sił Zbrojnych. W połowie 1945 roku został zastępcą komendanta i szefem sztabu VII Śląskiego Okręgu NSZ. Ten zachęcił Flamego i jego ludzi do wstąpienia do Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne były polską organizacją konspiracyjną obozu narodowego. Ugrupowanie, którego nazwa początkowo nic nie mówiła młodemu Henrykowi, mogło liczyć od 80 do 100 tysięcy żołnierzy na terenie Polski. Było największą formacją polityczno-wojskową obok Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Narodowe Siły Zbrojne formalnie powstały 20 września 1942 roku, kiedy to pułkownik Ignacy Oziewicz, pseudonim Czesław, wydał rozkaz, w którym zawiadamiał o objęciu funkcji komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych. W rzeczywistości powstawały już od lipca 1942 roku, kiedy to doszło do rozłamu w Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwie Narodowym. Powodem nieporozumień była kwestia scalenia NOF z Armią Krajową. Narodowe siły zbrojne, które powstały z połączenia części NOF i organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy, nie zjednoczyły się z AK. Natomiast część partyzantów z lokalnych struktur AK chętnie przyłączyła się do NSZ. Akowską kartę w życiorysie miał nie tylko Henryk Flamę, ale również część wyższej kadry oficerskiej, w tym pułkownik Tadeusz. Kurcyusz, pseudonim Żegota i major Stanisław Nakoniecznikow-Klukowski, pseudonim Kmicic oraz kolejni komendanci Narodowych Sił Zbrojnych. Struktura organizacyjna sił była oparta na przedwojennym podziale administracyjnym Polski. Dzieliła się na sześć inspektoratów, którym podlegały okręgi. W sumie było ich siedemnaście. Okręgi podzielono na obwody. Główne cele partyzantów z Narodowych Sił Zbrojnych sformułowano w Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych napisanej w lutym 1943 roku. Walczyli o niepodległą Polskę, którą chcieli odbudować z taką granicą na wschodzie, jaka była przed 1939 rokiem, a na zachodzie, na linii rzek Odra i Nysa Łużycka. NSZ chciały wzmocnienia władzy prezydenta, rozwinięcia samorządów, wzmocnienia pozycji rodziny i edukacji opartej na katolickich zasadach etycznych. Gospodarka wyzwolonego kraju miała być oparta na własności prywatnej. NSZ były wrogo nastawione do podziemia komunistycznego. Występowały nie tylko przeciwko niemieckiemu okupantowi, ale również przeciwko sowieckiemu najeźdźcy. Partyzanci byli między młotem a kowadłem. To Rosjanie po pobiciu armii III Rzeszy pod Stalingradem zostali uznani za wroga numer jeden partyzantów z podznaku NSZ. W 1943 roku niektóre oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, głównie na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, na własną rękę zaczęły walczyć z Gwardią Ludową. Pisma podziemne wydawane przez Siły Zbrojne ostrzegały przed przygotowywanym przez PPR na rozkaz Moskwy wybuchem powstania antyniemieckiego, które miało się skończyć klęską. To ułatwiłoby komunistom przejęcie władzy. Uznawali polski rząd w Londynie, ale rząd nie odwzajemniał tej akceptacji. Początkowo Londyńczycy potępili powstanie Narodowych Sił Zbrojnych, ponieważ utrudniało ono scalenie Polski podziemnej. Wkrótce jednak przedstawiciele NSZ i AK wspólnie zasiedli przy stole, by rozmawiać o współpracy wojskowej. Negocjacje nie były łatwe, strony dzielił stosunek do Rosji. Generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, dowódca AK, domagał się całkowitego podporządkowania Narodowych Sił Zbrojnych. Z kolei komendant sił, pułkownik Ignacy Oziewicz, chciał zachować autonomię. Rozmów nie doprowadzono do finału, bo najpierw Niemcy aresztowali Oziewicza, a następnie w ich ręce wpadł Rowecki. Nowi dowódcy, pułkownik Tadeusz Kurcyusz i generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, też nie osiągnęli konsensusu. Bur wydał rozkaz podporządkowania NSZ Armii Krajowej i wyznaczył termin na październik 1943 roku. Pułkownik Kurcyusz żądanie to odrzucił. Generał Komorowski wydał więc rozkaz potępiający Narodowe Siły Zbrojne. Scalenie zakaz stało się zresztą przyczyną rozłamów NSZ w 1944 roku. Od tamtego czasu działały dwie organizacje – NSZAK i NSZ Związek Jaszczurczy. Obie były od siebie niezależne organizacyjnie i wojskowo. W trakcie odwrotu Niemców, wycofujących się przed rozpędzoną Armią Czerwoną, dochodziło do taktycznych porozumień NSZ z lokalnymi niemieckimi władzami policyjnymi i wojskowymi. Pułkownik Kurcyusz wydał rozkaz, który zabraniał jakichkolwiek kontaktów z Niemcami. Nie wszyscy jednak przejęli się tymi zaleceniami – te posunięcia do dziś wzbudzają gorące dyskusje. W pierwszych tygodniach 1944 roku, widząc błyskawiczny marsz ku zwycięstwu Armii Czerwonej, Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych opracowała wytyczne, według których należało przerzucić siły na tereny zajęte przez aliantów. Partyzanci mieli unikać walki zarówno z Sowietami, jak i Niemcami. Powiodło się to jedynie na czyźnie, gdzie Brygada Świętokrzyska największy oddział stworzony w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, porozumiała się z Niemcami, zaprzestała walki, opuściła tereny zagrożone zajęciem przez Rosjan i przedostała się na Morawy i do Czech, gdzie zbliżały się wojska amerykańskie. Z kraju udało się wyprowadzić półtora tysiąca młodych mężczyzn. Uniknęli oni w ten sposób represji UB i NKWD. W maju 1945 roku Połączono się nawet z oddziałami Trzeciej Armii Amerykańskiej, dowodzonej przez generała Patona. NSZ od początku były przeciwne wybuchowi Powstania Warszawskiego. Ich dowództwo uważało, że wystąpienie zbrojne w stolicy skazane jest na nieuchronną klęskę. Mimo to rzuciły do walczącej Warszawy swoje oddziały. Łącznie w Powstaniu walczyło od 800 do 2000 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych. Ci, którzy po zakończeniu wojny zostali w kraju, walczyli nadal, tym razem z innym przeciwnikiem. Do 1947 roku doszło do rozbicia większości działających jeszcze grup NSZ. Resztka żołnierzy noszących na piersiach Ryngrafy walczyła w konspiracji nawet w latach pięćdziesiątych. Prezydent RP na wychodźstwie Kazimierz Sabat w 1988 roku wydał dekret, w którym orzekł Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw polityki historycznej uważa, że zarówno Narodowe Siły Zbrojne, jak i bataliony chłopskie oraz Gwardia Ludowa nie walczyły wyłącznie z chęci służenia Polsce, ale również wiedzione pragnieniem służenia partiom, z którymi były związane. Narodowe Siły Zbrojne zendecją a Gwardia Ludowa z ppr -em. Nie można było im odmówić patriotyzmu, niestety w ich środowisku był też antysemityzm. Wojna nieco go stępiła, ale nie do końca. Mordy na Żydach, których dopuszczali się żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, usprawiedliwiane są walką z komunizmem. Ale Bóg jeden wieczy, ktoś zginął, bo był komunistą, czy że był Żydem, zastanawia się profesor Nałęcz. Ataki nasiliły się po 1944 i 45 roku. Faktycznie wśród komunistów było wielu Żydów, ale życie stracili także Żydzi, którzy komunistami nie byli. Profesor Nałęcz twierdzi też, iż trudno jest podważać to, że członkowie Narodowych Sił Zbrojnych byli bardzo brutalnie prześladowani po wojnie. Równocześnie w czasach niemieckiej okupacji nie byli zwalczani najzacieklej. Danuta Suchorowska, autorka książki Najdłużej stawiali zbrojny opór, powiada... Wędrując po podbyskickich wsiach zrozumiałam, że dla tych ludzi, tak zupełnie niepodatnych na komunistyczną propagandę, nazwa Narodowe Siły Zbrojne znaczyła coś więcej i zarazem mniej niż zwykło się sądzić. Oni nie zajmowali się ani teorią ruchu, z którego wyrosła ich formacja zbrojna, ani polityką. Żyli i postępowali wedle zasad, które im wpojono w polskim domu rodzinnym i w polskiej szkole. I kiedy nadeszła nowa okupacja, czyli tak zwane wyzwolenie, zgodnie z tymi zasadami porwali się do walki, ponosząc krwawe ofiary i cierpiąc okrutne prześladowania. A potem przyszły całe dziesiątki lat wypaczenia sensu ich walki, oczerniania i zniesławiania, a w najlepszym razie zapomnienia. W grudniu 1944 roku Henryk Flamę poznał Jerzego Wojciechowskiego, pseudonim OM, który był członkiem Sztabu Siódmego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, odpowiedzialnym za organizowanie i prowadzenie oddziałów zbrojnych w ramach pogotowia akcji specjalnej. Od OMA występował on także pod pseudonimami Jerzy i Leon i od Majora Franka Bartek otrzymał rozkaz utworzenia oddziałów leśnych. Podporządkował się, złożył przysięgę przed Janem Kwiczałą, pseudonim Emil. Mianowano go zastępcą OMA. W raportach UB o Flamę napisano Rozpoczął organizowanie grup terrorystyczno-rabunkowych na terenie powiatów Bielsko, Cieszyn, Pszczyna i częściowo Żywiec Anna Szweda, pseudonim Annuszka, poznała Bartka w 1944 roku w domu swoich rodziców Jej ojciec przyjął Flamego i kilku jego ludzi Już wówczas się ukrywali W jej domu przebywali do 10 lutego 1945 roku tego dnia zdecydowali się na ujawnienie po raz pierwszy. Ziemia Żywiecka została właśnie oswobodzona przez Armię Czerwoną. Przedstawili się jako członkowie Armii Krajowej, tłumaczy Annuszka. Działaczom NSZ groziła większa odpowiedzialność i surowsze kary. Dwa dni później Henryk Flamer razem z kolegami wstąpił w szeregi milicji obywatelskiej w Czechowicach. Został komendantem posterunku, dostał służbową broń, ale nie przeszedł na ciemną stronę mocy, czy może raczej czerwoną. Nie wspierał nowego ustroju, tylko zaczął gromadzić wokół siebie ludzi, niechętnie nastawionych do komunistycznych władz. Służba w szeregach stróżów porządku nie trwała długo. W kwietniu tegoż roku wezwano go do komendy wojewódzkiej. Miał zostać przeniesiony na inny teren, na ziemię odzyskane. Rozkazu nie wykonał, zamiast tego, wraz z kilkoma zwerbowanymi przez siebie milicjantami, zdezerterował odszedł razem z nimi ze służbową bronią. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, podaje, że UB wywąchał, iż Bartek prowadzi podwójną grę i dlatego jedynym wyjściem dla niego była ucieczka do lasu. Sam Bartek stwierdził później, iż na posterunek przyszedł mężczyzna o imieniu Janusz, który powiedział, że na Podbeskidziu pojawiła się konspiracyjna organizacja Narodowych Sił Zbrojnych i że będą aresztowania. To wystarczyło, by Flamę zorientował się, co mu grozi. Przybył do nas jeszcze Om, który oświadczył, że mamy iść w las, wspominał Henryk Flame. Wówczas zmienił pseudonim. Zgrota stał się Bartkiem. Tak zrodził się król pod Beskidzia i jego zgrupowanie, które było największym antykomunistycznym ruchem działającym po wojnie na Górnym Śląsku. Jeszcze wczoraj milicjanci, a dziś już partyzanci zaczęli ukrywać się po znajomych. Początkowo oddział Bartka składał się z zaufanych osób. Ich znajomość sięgała jeszcze czasów partyzantki antyhitlerowskiej. Razem działali w okolicach Bielska. Wkrótce do ich grupy zaczęli wstępować nowi ludzie. Oni także nie mieli już szans powrotu do normalności. Został im tylko las. Stanisław Włoch powiada. Świadomie chłopy wstępowali do milicji, by zdobyć broni, a później szli do lasu. Józef Kołodziej, pseudonim Wichura, w 1945 roku powrócił z Niemiec do Polski. Obawiał się zameldować, bo wiedział, że nowa władza zamyka wszystkich Volksdeutschów. Wyjściem z sytuacji była ucieczka do lasu. Został zastępcą Bartka. Tadeusz Przewoźnik, brat Rysia, pamięta, że wśród tych, którzy organizowali oddział Bartka, był m.in. Rudolf Niesytko, pseudonim Ignac, Leon Sznapkę, pseudonim Wojtek, Józef Machej, pseudonim Semp. Sam Przewoźnik dołączył do nich w maju 1945 roku należał do ochrony Bartka. Znaliśmy się tylko po pseudonimach, wspomina Tadeusz Przewoźnik, który w szeregach partyzantów był bardziej znany jako Kuba. Byłem lisem, w lesie był zakaz operowania nazwiskami, zaznacza Stanisław Włoch. Od połowy 1945 roku oddział Henryka Flamego regularnie rósł w siłę. Inne grupy działające na Podbeskidziu zaczęły uznawać zwierzchnictwo Bartka. Największą liczebność zgrupowanie osiągnęło wiosną następnego roku. Wówczas Flamę miał pod swoją komendą około 350 ludzi. Do tego dodać należy współpracujących z nimi łączników, którzy stanowili siatkę wywiadowczą i zapewniali aprowizację. Było ich kilkuset. Władysław Jodłowiec zdezerterował z bronią z Ludowego Wojska Polskiego, a następnie przystąpił do Bartka. Od razu go przyjęli do grupy Picola. W ciągu następnego miesiąca oddział powiększył się o 10 osób. Przez pierwsze dwa miesiące sprawdzali Jodłowca, czy nie był podstawiony. Dopiero później mu zaufali. Nastąpiło to po tym, jak partyzanci zostali otoczeni w bestfinie i przez sześć godzin walczyli. Udało im się przerwać okrążenie i wziąć do niewoli trzech milicjantów. Bartek odznaczył nawet Władysława Jodłowca za tamtą potyczkę. Razem z nowymi członkami w grupie pojawili się też agenci UB. W listopadzie 1945 roku doszło do pierwszej zasadzki. Aresztowano wówczas Rudolfa Niesytko, pseudonim Ignac. W maju 1946 roku został on skazany na karę śmierci, a miesiąc później rozstrzelany. Zostałam wtedy wskazana jako osoba widywana w towarzystwie sąsiadki, u której ukrywali się partyzanci. Wspomina Annuszka. Zabrano mnie do samochodu i zawieziono do Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach. Po przesłuchaniach trafiłam do więzienia, gdzie przesiedziałam trzy miesiące. Nie przyznałam się do niczego. W czasie, gdy Anna Szweda patrzyła na świat przez więzienne kraty, Bartek z żołnierzami przeniósł się z Czechowic na Baranią Górę. Zaczęli organizować poważne akcje. W kopalni Silesia w Czechowicach zabili pierwszego sekretarza zakładowej PPR Józefa Szczotkę i jego żonę. To był ich pierwszy głośny wyczyn. Szczepan Wigezji w 1945 roku odbywał praktykę w Leśniczówce w Brennej. Miał wówczas 20 lat. Często przychodzili tam partyzanci po dwóch, trzech. Nie chcieli mu się przyznać, kim są. Podawali się zagajowych ze Szczyrku. Dopiero po jakimś czasie się wygadali. Namawiali Wigeziego, by poszedł z nimi do lasu. Chcieli też, by załatwił im myśliwską broń. W końcu dał im dwa karabiny, które kiedyś znalazł w dole przykrytym gałęziami świerkowymi. Nie wiedział, do kogo należą, więc schował je w willi. Wigezzi pamięta, że jeden z partyzantów nazywał się Bujok. Dowiedział się o tym dopiero podczas rozprawy sądowej w lipcu 1950 roku, w której był oskarżony o dostarczenie partyzantom broni. Bujok zeznawał jako świadek. Grupę Bartka wzmacniali nie tylko pojedynczy żołnierze, ale również całe partyzanckie grupy, które działały już na Podbeskidziu. Prawdopodobnie w październiku 1945 roku pod komendę Bartka oddała się cała grupa Sztubaka, co było istotnym wzmocnieniem. Teren, na którym operował mój oddział był czysto NSZ-owski i nie chciałem mu wchodzić w paradę. Tłumaczył Antoni Biegon, który twierdzi że sam Bartek miał duży rozgłos wśród ludzi, ale nie był przez nich specjalnie lubiany. Porucznik Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, był jednym z najbardziej znanych i doświadczonych partyzantów, którzy przystali do leśnego oddziału Flamego. Jego ojciec był powstańcem śląskim, działaczem Stronnictwa Narodowego, a zginął w obozie w Majdanku. Biegun miał już wówczas za sobą cztery lata partyzantki, Walczył m.in. na Lubelszczyźnie w szeregach zgrupowania akcji specjalnej majora Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb. Sztubak na początku maja 1945 roku wrócił do rodzinnej milówki. Zapisał się do szkoły, zaczął pracę na kolei. Już po kilku dniach w ślad za Sztubakiem w rodzinnym domu bieguna pojawili się ludzie Zube. Miał szczęście, akurat go nie było. Funkcjonariusze obstawiali dom, gdy Sztubak wracał właśnie z pracy. Zobaczył biegnących w jego stronę chłopców. Powiedzieli mu, że ma gości. Nie dał się złapać, ale do domu nie miał już po co wracać. W lesie przy Grodzisku spotkał się z kilkoma innymi partyzantami z AK. Byli w podobnej sytuacji, groziło im więzienie i nie mieli dokąd iść. Wśród nich byli między innymi Gustaw Matuszny, pseudonim Orzeł Biały, Józef Kubica, pseudonim Bolesław, Franciszek Kuźma, pseudonim Wilczek, Stanisław Zawada, pseudonim Skrzetuski, Jan Ficek, pseudonim Jamnik. Zaledwie w ciągu miesiąca Sztubak zgromadził 30 osób. Postanowili założyć partyzancki oddział. Padło pytanie, kto będzie dowódcą. Antek ma najdłuższy staż, rzucił ktoś. Jego trzeba wybrać na dowódcę. W pierwszej kolejności zajęli się oczyszczaniem terenu z niemieckich konfidentów i ochroną ludności przed bandyckimi szajkami. Nie minęło wiele czasu, jak podjęliśmy taką samą walkę przeciwko konfidentom i kapusiom nowej władzy. Często były to te same osoby, wspomina Antoni Biegun w swojej autobiografii. Sztubak podaje, że jego grupa liczyła wtedy co najmniej 86 osób. Wymienia nazwiska lub pseudonimy wszystkich. Natomiast UB liczebność bandy szacował na 25-60 osób. Grupie pomagali księża, między innymi proboszcz parafii skrzyżowej, ksiądz Stanisław Kozłowski. Odprawiał nabożeństwa dla partyzantów i ich spowiadał. Grupa Sztubaka działała głównie na Baraniej Górze. Pomagali im mieszkańcy Cięciny, Węgierskiej Górki i Milówki. Wsparcie mieli w Kamysznicy i Malince, Prusowie i Nieledwi. Jednak najważniejszą bazą był Cisiec. Zimą siedzieli tam przez trzy tygodnie i nikt ich nie sypnął. Wioska wspierała ich nie tylko użyczając schronienia, lekarstw czy żywności, ale także służąc informacjami o ruchach UB i KBW. Oddział Sztubaka cały czas rusł w siłę. Dowódca wspomina, że w połowie 1946 roku miał pod bronią 112 osób i blisko 500 wywiadowców w terenie. Swojego informatora miał prawie w każdym posterunku milicji w okolicy. Grupa składała się z trzech podgrup – Sztubaka Wilczka i Orła Białego. Sztubak swój oddział nazwał Samodzielnym Oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych imienia Szarego. Szary to pseudonim kolegi Sztubaka, który zginął, a był bardzo bojowym partyzantem. Biegun opisuje, że wtedy podlegał Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość w Krakowie. Słuchał jego rozkazów. Mieli swoją drukarnię, powielacz i radiostację. Zajmowali się wydawaniem lotek i drukowaniem afiszy. Ulotki rozklejali w okolicznych wioskach, rozbrajali posterunki milicji obywatelskiej, uwalniali aresztowanych. Podbeskidzkie zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Bartka operowało na terenie powiatów żywieckiego, Bielskiego, Cieszyńskiego oraz częściowo Pszczyńskiego. Z wyjątkiem tego ostatniego są one terenami trudno dostępnymi, górzystymi, gęsto zalesionymi, co rzecz jasna było sprzymierzeńcem konspiratorów. Żołnierze oraz łącznicy. Rekrutowali się z ludzi mieszkających na terenach, na których działali partyzanci. Łącznicy dostarczali żywność do sztabu. Klara Chlozek przynosiła Bartkowi listy od OMA. Grupa miała także kilka skrzynek kontaktowych, w których zostawiano sobie wiadomości. Swoich informatorów Bartek miał nie tylko w okolicznych wioskach okalających Baranią Górę, ale również w organach bezpieczeństwa. Rekrutowali się oni między innymi spośród funkcjonariuszy MO. Latem partyzanci prowadzili wędrowny tryb życia. Rzadko przez dłuższy czas przebywali w jednym miejscu. Pomieszkiwali w bunkrach lub szałasach zbudowanych na zboczach Baraniej Góry. Siły bezpieczeństwa w trakcie obław kilka razy natrafiały na nie, ale zawsze były puste. Partyzanci dostrzegali zawczasu zbliżających się mundurowych i mieli wystarczająco dużo czasu na wycofanie się. Żołnierzom i funkcjonariuszom UB pozostawało jedynie zniszczyć szałasy. Leśni ludzie budowali kolejne już w innych miejscach, kwaterowali u znajomych meliniarzy, jak określano tych, którzy dawali im schronienie, narażając się na ryzyko spotkania ze smutnymi panami z UB. Spaleni, czyli ci, o których w UB wiedziano, że są w partyzantce, ale nie orientowano się, gdzie się ukrywają, schronienie znajdywali w klasztorze jezuitów w Czechowicach. Przeor zakonu pomagał im nawet wyrabiać fałszywe dokumenty, dzięki którym mogli wyjechać z Polski. Zimą partyzanci ograniczali swoją działalność bojową, a koncentrowali się na werbowaniu nowych członków. Grupa Bartka stawała się coraz liczniejsza. Wiosną 1946 roku, jakby dzisiaj powiedziano to w języku komentatorów sportowych, po dobrze przeprowadzonej zimie, Bartek ze swoimi podwładnymi osiągnęli największą sprawność bojową. Do historii przeszedł demonstracyjny przemarsz partyzantów przez Wisłę 3 maja 1946 roku, czyli w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. W czerwcu przed referendum oddział wzmógł swoje działania zbrojne, zintensyfikował działalność propagandową, a według Jana Kantyki także terrorystyczną. Siejąc terror mieli odciągnąć społeczeństwo od głosowania. Latem partyzanci spali najczęściej pod gołym niebem, zimą schodzili z gór i przenosili się do najwyżej położonych przysiłków. W śnieżne i zimne dni ukrywali się w kwaterach, w których były zgromadzone zimowe zapasy. Część żołnierzy mieszkała w bunkrach, które mieściły się na przykład w stodołach. Kilka sami wybudowali. Musiały być tak zamaskowane, by znajdować się poza zasięgiem ubeckich lornetek. Na przykład wejście do jednego z bunkrów umieszczono tuż obok górskiego strumyka. By do niego wejść, trzeba było przejść kilkanaście metrów przez wodę. Warunki bytowe były jednak gorsze niż za niemieckiej okupacji. Dokuczało zimno wilgoć i głód. Annuszka wspomina. Najbardziej dawały nam się weznaki obławy w okresie zimowym, kiedy chwytał silny mróz. Zdradzić mogło nawet drewno zebrane ze sterty ułożonej przy drodze, które było potrzebne do ogrzania bunkra. Nie zapominali o świętach. Smażonego karpia musiała jednak zastąpić uwędzona noga świniaka, Zamiast grochu z kapustą były tylko ziemniaki. Nie zawsze był też nastrój do śpiewania kolęd. Józefina Mika wstąpiła do Narodowych Sił Zbrojnych zaraz po wojnie. Urodziła się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jej ojciec walczył w legionach. W trakcie wojny został ciężko ranny, stracił obie nogi. Brat ojca zginął. Józefinę do NSZ wciągnął kuzyn Jan Wojtas, który uciekł z wojska, by zasilić partyzantkę. Po przejściu frontu Józefina pracowała jako kucharka w domu, w którym jadali członkowie partii. Podsłuchała, jak rozmawiali o obławie na Bartka. Zaraz pobiegła z tą informacją do Flammego. Nie wróciła. Została już w lesie. Przydzielono ją do grupy Sztubaka. Nadano pseudonim Deszczyk. Zajmowałam się kobiecymi sprawami. Naprawianiem mundurów, praniem, gotowaniem posiłków. Pomagałam w budowie szałasów i ziemianek, opowiada. Nie była jedyną kobietą wśród partyzantów, były jeszcze cztery lub pięć innych. Przyjaciółka Bartka miała na imię Anna, Szweda. Była też przyszła żona wichury, Emilia. Irena Michalska, pseudonim Sarna, głównie gotowała, ale przygotowywała też ulotki na czerwcowe referendum. Strawę ważono na żelaznym piecyku, który był w jednym z bunkrów. Nie było to proste zajęcie, bo dym z ogniska mógł łatwo zdradzić miejsce, w którym stacjonują partyzanci. Posiłki przygotowywano więc po zmroku, a w dzień jedynie lekko podżywano. Gdy zaopatrzenie było dobre, gotowano normalne obiady. Latem zbierano jagody, te służyły także jako lekarstwo na kłopoty jelitowe. Życie w obozie miało w sobie coś romantycznego. Pobyt kobiet wśród partyzantów często kończył się ślubem. Tak było w przypadku Wichury i Emilii. Podobnie skończył się obozowy romans Zdzisława Krausa pseudonim Andrus i Cecylii Moskal, pseudonim Cesia. Oni jednak ślub wzięli nie w obozie, ale w więzieniu na kilka dni przed egzekucją Andrusa. Cesie ułaskawiono, podobnie jak Emilie Kołodziej. Były w zaawansowanej ciąży.